To są informacje polskiego radia 24. Węgrzy idą na rekord. Godzinę temu zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Frekwencja najwyższa w historii. Donald Trump zapowiada blokadę ciśniny Ormus jest odpowiedź Iranu. To upamiętnienie polskich ofiar sowieckiej zbrodni ulicami stolicy przeszedł kaptyński marsz cieni minęła 20. Łukasz Pastor dobry wieczór. Węgrzy pobili frekwencyjny rekord w wyborach parlamentarnych. Na pół godziny przed zamknięciem lokali wyborczych zagłosowało prawie 78% wyborców. Głosowanie zakończyło się o 19.00. Liczenie głosów rozpoczyna się wraz z zamknięciem lokali wyborczych. O zwycięstwo walczy opozycyjna partia Tisa i trzymające władzę od 16 lat ugrupowanie Fides Wiktora Orbana. W Budapeszcie jest Michał Makowski. Powiedz. Dobry czy... wieczór. Dobry wieczór. Czy możemy coś powiedzieć o wyniku wyborów? Znamy tylko nowe sondaże, które nie będą precyzyjne, bo na Węgrzech nie prowadzi się badań exit poll, czyli nie przepytuje wyborców, którzy już oddali głos w komisji. Zgodnie z badaniem agencji 21 Research Center głosowanie wygrywa TISA, wyprzedzając partię Fidesz premiera Viktora Orbana. Według prognoz TISA zdobyła 135 mandatów w 199 osobowym parlamencie, czyli tzw. większość kwalifikowaną, która pozwala zmieniać konstytucję i wprowadzać głębokie reformy węgierskiego państwa. Lider opozycji Peter Modzior podziękował wszystkim wyborcom za udział w święcie demokracji. Na podstawie badań sondażowych i danych dotyczących frekwencji jesteśmy optymistyczni i ostrożnie pewni siebie.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 Rekordowa frekwencja na Węgrzech, wybory parlamentarne nad Dunajem relacjonował nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Przypomnijmy, do 18.30 zagłosowało 78% wyborców. Sytuacja z Węgier przypomina wybory parlamentarne w Polsce z 2023 roku, kiedy padł rekord frekwencji. Tak mówił na naszej antenie Robert Hojda z fundacji Akcja Demokracja. Nie liczę na zmiany na Węgrzech po ewentualnej wygranej partii TISA, dodał ekspert i przypomniał, że jej przewodniczący był wcześniej w partii swojego obecnego przeciwnika.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 W informacjach Bliski Wschód. Iran odpowiada na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz. Po fiasku negocjacji w Islamabadzie sytuacja w Zatoce Perskiej znów się zaostrza. O szczegółach Milena Rashid Shehab.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 W nocy na południowym zachodzie i na krańcach zachodnich miejscami pokropi deszcz. Na pozostałym obszarze całkiem pogodnie. Termometry pokażą minus 3 stopnie na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 2 w centrum do 8 na zachodzie. Chłodniej jedynie w Dolinach Bieszczadów do minus 5 stopni. 6 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Podobno nie wszystkie lokale wyborcze na Węgrzech zostały zamknięte. Przed niektórymi jeszcze stoją kolejki głosujących. No ale okazuje się, że 77,8% Węgrów brało udział w wyborach. To jest ponad milionów 850 tysięcy Węgrów zagłosowało. No i Peter Madzier powiedział, że jesteśmy ostrożnymi optymistami. Proszę jednak o cierpliwość. A szef kancelarii premiera Wiktora Orbana powiedział, że koalicja Fidesz KDNP liczy na zdobycie większości w węgierskim parlamencie. A my prosimy o cierpliwość, bo już o dwudziestej specjalne wydanie w Polski w Polskim Radiu 24 będziemy obserwowali bardzo dokładnie w czasie węgierskiego wieczoru, co się, co się dzieje na Węgrzech i jak to wszystko się ułoży. Komentarze, eksperci, najświeższe informacje na ten temat. Węgierski Wieczór 22.00 w Polskim Radiu 24.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 jak mamy szczęście na 110 z jakimś małym studiem, zapominając, że dla ludzi, którzy się na tym stadionie i którzy wcale nie są tylko tłem tego meczu, to jest coś, co robią. No kiedyś to sobotę, teraz toż różnie z tymi terminami meczu się porobiło, dla których jest to część yy, zwyczaju, część życia nie, absolutnie nieodłączna, często nie pierwszym pokoleniu. I, I to, co się dzieje na tym wyzleczonym białym, białą kredą, w prostokącie na zielonym, yy, to jest zasadniczo najmniej ciekawy i najmniej interesujący fragment tego dnia yy, dla tych ludzi. I, i tej historii. to podaje się epiki jest zupełnie inne. A co jest najbardziej interesujące?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 czy gdzieś tam wkrada, jest na pewno um, czymś, co sprawia, że wielu klientów czuje, że gra, która była, jak oni często mówią, wymyślona przez biednych dla biednych, czy przez klasy robotnicze dla klasy robotniczej.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 już niestety jesteśmy po złej stronie osi czasu i to jest takie marudzenie ludzi, którzy mówią, że kiedyś to było, ale, ale jednak ja nie potrafię, jakby ja nie wiem co to da, że ty wyciągniesz ten telefon założył ten szalik łączony. Mam wrażenie, że jakbyś zanurzył ten palec, duży, duży palec stopy w tym fulam, czy w tym to ten hamie bardziej, dał się ponieść założył ten szalik pokrzyczał nawet głupoty przez chwilę to, to, to twoje doświadczenie, twoje poczucie tego w czym jesteś byłoby, byłoby jakieś fajniejsze To jest pewnie trochę tak, że skutkiem tego, efektem jest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 Mam wrażenie, że są czymś, co bardzo izoluje wielu kibiców, czy sprawia, że jakoś czują się odsunięcie tego wszystkiego, bo jednak koniec końców ty jako kibic też chcesz założyć tą koszulkę z dumą, pójść czy nawet czy na mecz, do parku, czy, to, czy do pubu, a zakładasz koszulkę, na której masz jakieś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 a jednocześnie Reksem w Anglii nie jest specjalnie popularnym klubem. No, bo... walijski klub nie musi być popularny od razu. Ja myślę, że to zupełnie nie o to chodzi, bo myślę, że jakbyśmy oglądali Cardiff, to nigdy nie osiem żadnego problemu albo, albo Swansea. A, natomiast kiedy w Pawie widziałem reakcję na mecz Southampton z Reksem zakończony wysoką wygraną drużynę z południowej Anglii, muszę przyznać, że i to też ciekawe, bo jednocześnie leciały mecze Ligi Mistrzów na, na ekranach Pabia, jednak większa, największa grupa ludzi w tym Pabie oglądała właśnie ten mecz Southampton jak sam w Londynie, czyli jakby żadna, nie są kibitami żadnej z drużyn. I zapewniam też, że te dźwięki, które wydawali się przy kolejnych bramkach dla Southampton, nie wynikały jakoś specjalnie z radości. Z tego powodu, że Southampton strzela ale bardziej z głębokiego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 uzupełnieniem tego, co się dzieje, a nie tym, co jest bijącym sercem tego stadionu. No dobrze, ale jak powiedziałeś, wspomniałeś już o tym rządzie, o takich pomysłach uregulowania tego. Teoretycznie my wiemy i rozumiemy, co się dzieje. Nawet była taka instytucja, tak, fit and proper person test, taki jakby regulacje, które powodują teoretycznie, że nie każdy może sobie kupić klub w Premier League, co nie przeszkodziło Panu taksinowiszy nawadrza z Tajlandii zainwestować w Manchester City. Potem wybuchła, wybuchły zarzuty i o łamanie przez niego praw człowieka i przez udział w korupcji gigant na gigantyczną skalę w swoim kraju. Roman Abramowicz to jest pewnie najbardziej zblatowany z Władimirem Putinem, jednak oligarcha, dla którego pojawienie się w Anglii było pewnie elementem takiej wielkiej strategii kremlowskiej, no i jakby wiedza o tym wszystkim nie przeszkadzała fanom Chelsea śpiewać kalinki, bo no bo właśnie kupił im wielkie, gigantyczne sukcesy. Do dzisiaj potrafią śpiewać z, z jakimś rozrzewnieniem piosenki na temat Abramowicza, co, co jest jeszcze bardziej zdumiewające, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się później, kiedy on został objęty sankcjami, wmusznął tą sprzedaż. Te pieniądze do teraz kilka lat później nie zostały uwolnione z, z jego kąt, bo on odmawia wykonania tego, na co brytyjski rząd twierdzi, że się umówili, wtedy tam zaczyna się jakaś forma sporu prawnego, jest dyskusja, to jest zupełnie inny temat, ale absolutnie masz rację. I to samo zresztą wspomnieliśmy Newcastle, gdzie też przecież fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej powiedział, że on Arabię Saudyjską to w ogóle nie zna i przychodził tylko z tragarzami, z rządem to nie ma absolutnie nic wspólnego i uznano, że to jest ok. Regulator ma to zmienić, bo ma mieć, znaczy ma znacznie bardziej rozszerzone kompetencje, czy jakieś takie zdolności działania w tych przypadkach także, jeśli chodzi o fitness test, ale na przykład ochrona dziedzictwa kulturowego, klubów, nazwy, stadionów, barów i tak dalej. Widzieliśmy przecież próby wyciągnięcia klubów ze swojej społeczności, na przykład kiedy Wimbledon, MK Dones, przesunięto zasadniczo klub. I tutaj przyznam, że na przykład ja też zawsze ze wstydem patrzę na ten epizod w, w polskiej historii kibicowania Polonii, Groklinu jednak do przesunięcia klubu, bo to jakby to, to po prostu nie jest coś, co, co ma wiele wspólnego z piłką nożną. I tutaj jest pomysł ze strony rządu i to jest realizacja zobowiązania, że nawet więcej niż pomysł, bo to już istnieje, żeby tego typu regulator mógł, mógł robić więcej i, i, i tego bronić, widzieliśmy są też w niższych ligach przykłady, które myślę, że nawet bardziej wpłynęły na to myślenie, jak Barry FC, na to myślenie o klubach jako o takich właśnie centrach społeczności, czy jakichś takich sercach społeczności, które trzeba chronić. Jak to będzie wyglądało w praktyce zobaczymy, bo oczywiście... Jak zawsze z tego typu pomysłem, im bardziej regulator będzie chciał coś zrobić, tym większa będzie kolejka prawników za rogiem, która będzie myślała jak ich tutaj wykiwać, jak to, jak to jakoś w taki czy inny sposób obejść. Natomiast na pewno sam pomysł, żeby coś z tym zrobić, jakoś sprawić tego bronić jest istotny. Bo, bo ciekawe też, i to jest osobny trochę temat, ale wiąże się niejako z tym, że bardzo wiele osób patrząc teraz na piłkę nożną na najwyższym poziomie, w szczególności Premier League, trochę mniej Championship, ale też... Patrz na to i tak bardzo je odrzuca, że zwraca się w ogóle w kierunku zupełnie niższych lig, typu czwarta, piąta, szósta, siódma liga angielska, gdzie mają poczucie, że to jest ta prawdziwa, nieskażona jeszcze piłka nożna. A nawet jeśli nie zawsze to do końca jest prawdą, bo, bo oczywiście też są inwestorzy na wczesnym etapie, którzy już patrzą tam na te okazje. ale jest ten element, na przykład niedawno mieliśmy non-league day, gdzie ludzie chodzą na te mecze poniżej czwartego poziomu rozgrywek i, i chcą patrzeć co tam się dzieje, bo stanowi to dla nich jakiś taki antidotum wobec tej komercji tych najwyższych klas rozgrywkowych, tych dziwnych, niejasnych powiązań między właścicielami, sponsorami itd., itd. I znowu mam wrażenie, że w szczególności będąc kimś, kto ogląda um, ligę angielską z zagranicy, bardzo łatwo zignorować to, jak ważna jest ta piramida. I jak ważne są te, te ścieżki klubów i te ścieżki piłkarzy pomiędzy, którzy zaczynają już tam na dole i się pną do góry zresztą. A to widzimy za każdym razem, kiedy pojawia się Puchar Anglii, który, gdzie widzimy te fascynujące historie, jak ostatnio chociażby Port Vale, o którym wspomniałem chwilę wcześniej, czy też innych klubów, które sobie naprawdę fajnie radzą i pokazują, że jesteś coś w tym niebywałego. I dla mnie jednak, pamiętam zawsze, to jest cudowne, kiedy oglądasz te pierwsze rundy Pucharu Anglii, gdzie BBC na dastach publiczny, na otwartej antenie, chociaż teraz mniej niestety, znowu to też się zmienia, ale pokazuje wręcz świadomie i specjalnie te mecze drużyny z siódmej ligi, która nagle po raz pierwszy i pewnie jedyny w swojej historii ma kamery BBC, studio BBC, kibiców, którzy przychodzą ze zrobionych z folii aluminiowej Pucharem fake up, które pokazują, że to, to jest pewnie najbliżej kiedy ich klub kiedykolwiek będzie tego Pucharu Anglii. Ale ten element romantycznego myślenia o tej piłce nożnej, o tym, co to znaczy, jaki to jest element tej historii, to, to jest, moim zdaniem, coś absolutnie niebywałego. I, I dlatego też to spojrzenie na te kluby niżej, na to, jak można je wspierać, jak można się na, na tym skupiać bardziej, jest myślę, że też kolejnym trendem, który będziemy widzieli w kolejnych latach. Mam niemało liczbę znajomych, którzy patrzą właśnie w tą stronę, jaką tą prawdziwą piłkę, którą chcą chronić, bo myślą o tym, że na tym najwyższym poziomie z powodów, o których mówiliśmy wcześniej, w cudzysłowie, piłkę nożną już straciliśmy, bo już to stało się takim produktem i tak bardzo oderwano od tej prawdziwej piłki nożnej na rzecz, na rzecz komercji. Czyli w sobotę o 15 idziesz na pobliski stadion, gdzie nie ma 60 tysięcy, czy tam 20 paru, ale jest kilkaset osób, ale, ale masz tę wspólnotę i tę bliskość doświadczenia. Pamiętaj, że jedno z najbardziej kontrowersyjnych dyskusji, kiedy rozmawiałem z kibicami w Polsce, jest dyskusja na temat tak zwanego blackoutu, czyli tego, dlaczego w Wielkiej Brytanii mecze odbywające się w sobotę o 15, to jest ten tradycyjny momentem, kiedy mecze są rozgrywane. Dalej niestety coraz mniej jest ich rozgrywanych w Premier League o tej godzinie i tego dnia, ale w niższych ligach wciąż absolutnie tak. W Wielkiej Brytanii takich meczów nie zobaczymy w telewizji. Po prostu jest ustawowy zakaz, mający bardzo wiele lat, który mówi, że nie oglądasz Piłki nożnej pomiędzy 15 a 17, zasadniczo w sobotę, tylko marsz na stadion. Jeśli twoja drużyna gra daleko od twojego domu i nie chcesz jechać, nie możesz jechać cokolwiek, znajdź inny klub w okolicy, albo pójść do parku i patrzeć, jak kopią na poziomie pozaligowym, ale nie siedzieć przed telewizorem, bo musimy właśnie chronić te rozgrywki. I teraz, kiedy ja to mówię komuś z Polski, przyzwyczajony do tego, że może jednym kliknięciem pilota przyłączyć się pomiędzy sześcioma różnymi spotkaniami, ma dzwoneczek, który go poprowadzi z tym, gdzie ty jesteś najciekawszego tak dalej jest oczywiście dla wielu ludzi kompletnie niezrozumiała jakąś fanaberię w 2026 roku i też trzeba przyznać, mimo że ja się z tym nie zgadzam, że jest niemała grupa kibiców w Anglii, którzy na to narzekają, że to cały czas w ten sposób istnieje. Natomiast niewątpliwie jest ten element, że nie oglądajmy tego wszystkiego w telewizji. Jakby ten klub musi żyć, ci ludzie muszą tam być na miejscu, oni muszą być jakoś związani. Na przykład ja przyznam, że teraz z i trochę z, z, kwestii, z powodów rodzinnych, ale zawsze staram się, kiedy fulam gra na wyjeździe, nie mogę jechać na jakiś mecz albo nie chcę już kolejny raz oglądać, jak przegrywamy z Manchesterem City, to za wybiorę się czy na Leighton Orient, czy na Bromley, czy na Dalich Hamlet, czy na Wimbledon i zobaczę tą zupełnie inną piłkę, a często też kluby wręcz aktywnie zabiegają od tych kibiców, oferując im jakieś formy zniżki, czy że pokażesz karnet z klubu z Premier League albo Championship, dostaniesz tańszy bilet albo piwo gratis albo cokolwiek. I ten element takiej odnowy wewnętrznej piłki nożnej od dołu też moim zdaniem jest strasznie ciekawym procesem. Dobrze, że o tym mówisz. Mam wrażenie, że prawdziwym testem oczywiście tego, co się stanie z angielską piłką jest to, jak zostanie rozstrzygnięte 115 zarzutów dla Manchesteru City. Mamy niesamowitą potęgę piłkarską w każdym sensie, bo i biznesowym, i politycznym po tych inwestycjach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Szejków w klub, potęgę gigantyczną sportową. Potęgę, no dzięki której zachwycają nas tacy piłkarze jak Haaland yy, czy De Bruyne, czy tacy myśliciele futbolu jak Guardiola, no ale kosztem tego i rozumiem, że postępowanie trwa, jest, yy, są zarzuty o ukrywanie prawdziwych przychodów, zawyżanie dochodów sponsorskich, niepełne informacje finansowe, czyli maskowanie jakby pieniędzy, dzięki którym ten wzrost piłkarski został zrobiony jako sponsoring, nieujawnione wynagrodzenia, i tak dalej, i tak dalej. Naruszenia zasad finansowego fair play. No i teraz pytanie o te 115 zarzutów. To trwa postępowanie od kilku lat. Nie miejmy złudzeń. Klub Manchester City ma zdecydowanie lepszych prawników niż, niż stać Premier League, więc jak twoim zdaniem ten test ma szansę się rozstrzygnąć? Czy możemy myśleć o odebraniu tytułów, mistrzostwa, punktów, jakiejś takiej karze, która pokaże nam, że nie wszystko tu jest dozwolone. Nie będę ukrywał, że marzyłoby mi się, żeby tak to się wydarzyło. Skończyło. I to nie z powodu tego, że mam jakąkolwiek niechęć wobec Manchesteru City, bo nie mam. Też ten klub ma swoją własną fajną historię i szczególnie znowu dla tych kibiców, którzy widzieli to i widzieli tamto rozumiem, że to znaczy wiele, ale, ale tak jak mówisz, to są pewne zasady. Oczywiście od lat jest percepcja na boisku, i poza nim, że te kluby z czołowej szóstki czy siódemki, czy jakkolwiek sobie ją zdefiniujemy, są traktowane trochę inaczej i pojawia się niemała obawa, że tutaj będzie podobnie, że jednak będzie jakaś taka próba załatwienia tego, że no, no tutaj to już co będziemy rozgrzybywać, to było tyle lat temu, może jakoś zakażemy robić transferów przez następne jedno okienko i może jakoś to przejdzie. Widzieliśmy to ostatnio z Chelsea, które też w ujawniło swoje jakieś tam niejasności finansowych, Chciałem użyć innego słowa, ale gdyby jesteś prawnicy, słuchali, to może lepiej nie. W kontekście tego, co robiono poprzednim właścicielem Romanem Abramowiczem. I też ta sankcja jest taka bardzo delikatna na zasadzie, że tutaj jakaś kara finansowa, ale tutaj nie zauważycie. Jakiś zakaz transferowy, ale zawieszony. Kto się będzie tym przejmował? A przecież dla mnie jednej z na przykład pytań, o to co mówiłeś jest oczywiście absolutnie prawdą na temat tego, w jaki sposób obchodzono te przepisy, w jaki sposób sobie to mistrzostwo wywalczano. Ale dla mnie za każdym razem, jak to myślę, jest takie, a co gdybyśmy spojrzeli na to, jakie były kluby, które były drugie albo trzecie w tej tabeli, przez te wszystkie lata, których historia, których opowieść o tym, kim są, czym są, jak, jak sobie radzą, byłaby zupełnie inna, gdyby oni wtedy wygrywali nam przykład tytuł. Czyli zdjąłbyś te tytuły. Absolutnie tak, absolutnie tak. I mów, nie mówię tego tylko dlatego, że jednym z tych klubów jest znowu też te Tottenham, który potencjalnie kiedyś, kiedyś tam mógłby skorzystać na tym, na tym tak, tam chyba był trochę inny układ tabeli, ale jest też z klubem, który też ma za uszami. Ale jest, jest ten element, jeśli mamy chronić tej opowieści, tej bajki o tym, że to jest ta liga, która kieruje się swoimi zasadami, a to jest też zawsze element, też wizerunku Wielkiej Brytanii, okułem e, i Anglii, że my jesteśmy tutaj tacy honorowi, tak się To tutaj potrzeba niestety dość istotnej reakcji, mam wrażenie. Pytanie, czy tak będzie, bo oczywiście wiemy, że Manchester City wyna, chyba wynajął tysiąc prawników na raz, żeby tego bronili. Jest ten słynny Lord Panik, który też tą obroną kieruje i na pewno ten proces będzie trudny. Pieśni kibicowskie o tym Lordzie, to jest dopiero element folkloru. To też jest zdumiewające, nie? prawda? Znaczy, znowu na poziomie takim plemiennym jestem w stanie zrozumieć, dlaczego kibice City śpiewają, że się Panikę na ulicach Londynu swoim, swoimi działaniami, działaniami jako prawnik który broni klubu, ale, ale naprawdę, naprawdę tego chcemy, jakby czy to jest to po co przychodzimy na stadion? Nie, nie, nie potrafię tego zrozumieć, więc ja osobiście liczę na ostro sankcje, chociaż przyznam, że ostatnie lata śledzenia tych procesów sankcyjnych, tych nawet już żartów, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to proponuję zabrać się Wartonowi trzy punkty. Bo nie ma tak dobrych prawników, dopowiedzmy. powiedzmy. To wszystko sprawia, że moja wiara czy przekonanie, że to się skończy w jakiś sposób, który mnie zadowoli, ja, ja w to niespecjalnie niestety chyba wierzę, ale na pewno znowu to będzie taki duży moment testu dla wielu ludzi, którzy oglądali tą ligę przez te wszystkie lata, widzieli to wszystko i mają teraz oczekiwanie zrozumiałe, że będzie podjęte działanie dyscyplinarne. Mam gdzieś w tyle głowy książkę znakomitego zresztą dziennikarza związanego z Guardianem, Davida Kona, który przez lata był kibicem Manchester City, Richard and God się nazywała. Ona się właściwie kończy w momencie, to jest opowieść taka dość osobista o kibicowaniu Manchesterowi City z jednej strony, a z drugiej o wzroście tego klubu i ona puentowana jest jednym z najspanialszych momentów, tak czysto sportowo, bo o sporcie w ogóle nie mówimy do tej pory, tak czysto sportowo momentów, w którym Manchester City zdobywa wreszcie to upragnione mistrzostwo w okolicznościach nieprawdopodobnych, w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry Aguero i David Kohn, który patrzy na ten moment z wysokości trybun widzi ludzi płaczących ze szczęścia, dla których to jest spełnienie rzeczywiście jakichś wieloletnich tęsknot, No to równocześnie ma poczucie, że to jest jakoś koniec świata dla niego takiego, że wszystkie reguły zostały naruszone. No bo... proszę, mnie ciarki, jak mi ty, o tym opowiadasz, bo no bo to jest dokładnie ta, ten dylemat, czy ten problem w sercu każdego kibica, który patrzy na to, co się dzieje i myśli o tym, jak ta, jak ta piłka nożna, jak te nasze kluby się zmieniają. I, I też muszę sobie wyobrazić, próbować wyobrazić dramat tego kibica w tym momencie, który jakby nie wie jak zareagować. I, i, i to jest coś, co, na co moim zdaniem nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy, czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę mistrzostwa naszego ukochanego klubu? za to, że jego właściciel jest na przykład yy, z państwa sponsorującego terroryzm. Albo przelewa pieniądze pomiędzy spółkami należącymi zasadniczo podobnego właściciela itd. i tak dalej, tej typu nie mówi. No tak, absolutnie tak, Jakby i, i na to nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi. To, co daje mi jakąś pociechę, to jest to, że piłka nożna ma tendencję czy z, wyjątkową zdolność do tworzenia absolutnie wyjątkowych momentów na każdym poziomie i tak samo jak ty mówisz o Aguero, to natychmiast w mojej głowie pojawia się zupełnie inne skojarzenie, o podobnej, znaczy nawet podobnie brzmiące, czyli Dini, kiedy był Watford, Leicester City walka o awans w playoffach do, do bodajże właśnie Premier League, gdzie też taka słynna bramka po zmarnowanym karnym przez Leicester idzie kontra i Troy Dini wysyła Watford do Premier League. Zupełnie inny poziom i, i bez tego elementu skażenia. Który sprawia, że ja na przykład znacznie szarzej się uśmiecham, kiedy widzę powtórkę tej sytuacji, niż kiedy widzę powtórkę Socia Aguero. Nawet przy całym oczywiście pięknie piłki i tego, że ten moment znaczył tak wiele dla tak wielu ludzi, ale mam wrażenie, że, że na szczęście piłka na każdym poziomie potrafi te specjalne momenty tworzyć niezależnie od tej komercji, niezależnie od tego wszystkiego innego wokół, co oczywiście nie zmienia faktu, że nie powinniśmy tego wykorzystywać jako powodu do przemykania oczu na tego typu sytuacji, no bo wiem, że jakby dla bardzo, bardzo dużej grupy kibiców, tak jak wspomniałeś, te 115 zarzutów czy 116, czy tam jest teoretycznie tak naprawdę chyba więcej trochę, będzie trochę takim wyrokiem na temat tego, czy ta dyscyplina, czy te rozgrywki dalej są tym, czym wszyscy chcielibyśmy, żeby były. To cię zapytam na koniec, co to właściwie jest klub, klub Kuby, Krupy. Czy to jest instytucja poż pożytku publicznego, muzeum czy to się ma jednak jakoś zapinać finansowo? Czy to jest ta grupa ludzi na trybunach? Co to jest klub? To myślę, że są, jest ta grupa ludzi na trybunach, ale jest też coś więcej, bo w naturalny sposób i znowu każdy klub będzie, będzie patrzył na to trochę inaczej. My chcemy, żeby trochę to, to była organizacja w pożytku publicznego. My chcemy trochę, żeby to była organizacja wręcz charytatywna momentami, która rozumie otoczenie, w którym jest, potrafi aktywnie je kształtować i, i teraz znowu ktoś, kto ogląda pewnie mecz w telewizji, pomyśli Kuba, puknij się w web przecież chodzi o to, bo nie wsadzili tą piłkę tego prostokątu, a cała reszta jakby nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie paradoksalnie ma pewnie większe znaczenie, jakie, jakie wartości widzę, że, że kluby są w stanie wyrażać sobą, jakie rzeczy chcą wspierać, jakie rzeczy robią nie z komercyjnych i co w ten sposób chcą przekazać osobie i o społeczności, w której żyją. I ten element jest paradoksalnie dla definicji klubu pewnie istotniejsze to, że Fulham na przykład w moim przypadku ma cały czas tą trybunę, która jest zasadniczo drewniana i zasadniczo w współczesnym futbolu nie ma żadnego sensu i nie ma na nią miejsca, a jednak jest i, i staje się symbolem i fragmenty tej trybuny albo stojącej obok chatki są tak ważne, że pojawiają się na koszulce i definiują tym, jak ta drużyna się przedstawia i jak wygląda. Znowu można powiedzieć, to jest też bardzo przytomny i bystry myk marketingowy, żeby te koszulki sprzedać, żeby to Emocjonalne połącznie gdzieś tam w mojej głowie wytworzyć, ale, ale to, to wszystko ma znaczenie. I, i dlatego to jest oczywiście banał, który często słyszymy, że no, ten klub, a w szczególności słyszymy to o Manchester United, że to jest Manchester United, bo ja toki, chyba, ale coś w tym jest, coś w tym jest, że, że dany klub to jest coś więcej że dane wyniki w danym momencie, dan, to w której gramy lidzę, taki był wynik w ostatnim meczu, bo jednak wrócimy niezależnie od tego, jaki był wynik w ostatnim meczu, wrócimy niezależnie od tego. Jaki gra Melisa, nikt to jest rywalem. Ja przyznałem z ręką na sercu, że zdarzało mi się przejść na mecz, kiedy działo się dużo w ciągu tygodnia. Fulham grał w championship i te mecze były co trzy dni, że przychodziłem na mecz. Ciesząc się, że spotkam się z moimi przyjaciółmi, niespecjalnie wiedząc, ani zwracając większą uwagę, z kim dzisiaj będziemy grali. I myślę, że to jest ten element więcej niż klub, więcej niż piłka nożna, tylko na, na Borawie. I to wszystko, co widzimy poza tymi białymi liniami, Więcej, przez więcej niż 90 minut odgrywa jakąś gigantyczną rolę, którą ja niezmiennie mam nadzieję, że też nasza rozmowa dzisiaj pozwoliła słuchaczowi w Polsce, który często widzi ten mecz tylko przez prezent tego, co jest wewnątrz tych linii, usłyszeć, zobaczyć, poczuć, a mam nadzieję, że też może ktoś pomyśli, że przyjedzie do Anglii, będzie chciał zobaczyć to w inny sposób niż ta brygada, o której mówiliśmy wcześniej. Zresztą wiem, że kiedy też ty byłeś w Anglii, to też udało ci się zobaczyć tą piłkę nożną też z trochę innej strony, o czym przeczytają państwo w Tygodniku Powszechnym. Piękna puenta. To ja jestem Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję bardzo. A gościem audycji Sport Wyjaśnia Świat był Jakub Krupa, dziennikarz Guardiana i jak się państwo zdążyli zorientować, kibic fulem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Sport Wyjaśnia Świat